Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Co porabiacie? Jak idzie wam nauka języka polskiego? Mam nadzieję, że wciąż uczycie się polskiego, że cały czas słuchacie czegoś po polsku, że oglądacie filmy, czytacie. Mam nadzieję, że obcowanie z językiem polskim, czyli kontakt, z językiem polskim sprawia Wam wiele, wiele przyjemności, wiele radości. Oczywiście uczymy się dla przyjemności, ale czasami chcemy widzieć rezultat naszej nauki, chcemy widzieć postępy. Frustruje nas, jeśli ciągle jesteśmy na jednym poziomie, jeśli nie poprawiamy się. Mnie oczywiście to również frustruje Jak pewnie wiecie, uczę się hiszpańskiego I chociaż robię postępy, to chciałbym je robić jeszcze szybciej Żeby móc posługiwać się tym pięknym językiem z większą swobodą Żebym mógł swobodnie, płynnie rozmawiać I jak najwięcej rozumieć Myślę, że wszyscy, którzy słuchacie moich audycji po polsku, macie podobny cel, podobne odczucia. Interesuje się procesem nauki języków? Chcę dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat. Chcę dowiedzieć się jak uczyć się najbardziej efektywnie i jak pomagać Wam w nauce polskiego. Ostatnio szukałem informacji na ten temat i dziś chciałbym podzielić się z Wami tym, co znalazłem. Muszę się Wam przyznać, że inspiracją do tych poszukiwań było nagranie, które dostałem od Roberta z Australii. Później posłuchamy nagrania Roberta, ale najpierw chcę opowiedzieć o tym, co znalazłem na temat uczenia się języków obcych. Dziś chcę opowiedzieć wam o pewnej hipotezie. Hipoteza to inaczej mówiąc przypuszczenie. Spodziewamy się, że między jakimiś zjawiskami istnieje jakiś związek, jakaś relacja. Tak jak mówię, to jest tylko przypuszczenie. Nie ma na to dowodów. Nie mamy pewności, że tak jest. Dlatego nazywamy to hipotezą. I hipotezę trzeba testować, żeby stwierdzić, czy jest prawdziwa, czy nie. Może okazać się, że nie ma tak naprawdę związku między tymi yy, zjawiskami i hipoteza jest po prostu nieprawdziwa. Zatem chcę opowiedzieć o pewnej hipotezie, Dotyczącej nauki języków obcych. Nie bardzo wiem, jak tłumaczy się nazwę tej hipotezy na język polski. Po angielsku nazywa się noticing hypothesis. Ok, jeśli dobrze to wymawiam. Czyli można to przetłumaczyć jako hipoteza zauważania. Zresztą nie sama nazwa jest tu najważniejsza. Ważniejsze jest to, co kryje się za tą hipotezą. Czego ta hipoteza dotyczy? Ta hipoteza ma 25 lat. Do tej pory nie jest udowodniona, a jej autorem jest Richard Schmidt, profesor Wydziału Nauki Języków Obcych Uniwersytetu na Hawajach. Profesor Schmidt zauważył, że uczący się języka nie może nauczyć się zasad gramatyki nowego języka, dopóki nie będzie ich zauważał. Jednocześnie samo zauważanie nie jest wystarczające. Nie wystarczy tylko zauważać coś, aby mówić w nowym języku. Według profesora to raczej punkt startowy, punkt początkowy do rozwijania nowego języka. Oczywiście to jest tylko hipoteza i wciąż istnieją spory. Yy, czy, uczący, czy uczący się musi świadomie zauważać różne rzeczy w nowym języku? Czy zauważanie jest raczej podświadome? Spróbujmy trochę pomyśleć na ten temat. Zastanówmy się, co wpływa. Na biegłość w posługiwaniu się nowym językiem, co wpływa na łatwość w porozumiewaniu się. Naukowcy mówią, że są to dwa główne czynniki. Po pierwsze jest to precyzja, dokładność, trafność, czyli odpowiedni dobór słów, gramatyki, odpowiednia wymowa itd. Drugi czynnik to płynność mówienia. Możliwość łatwego mówienia, wyrażania swoich myśli. Możliwość podtrzymywania rozmowy, łatwość mówienia. Nawet z błędami, ale mówienia. Ok? Porozumiewania się. Te dwa czynniki nie zawsze się uzupełniają. Precyzja wyrażania się i płynność mówienia nie zawsze się Dopełniają Uzupełniają Rozumiecie o co mi chodzi? Ktoś może wyrażać się Bardzo celnie Bardzo dokładnie Precyzyjnie Ale nie jest mu zbyt łatwo mówić Ma trudności Z mówieniem Używa dobrych słów Ma dobre słownictwo Ale ma wielkie trudności z mówieniem Lepiej, łatwiej Przychodzi mu pisanie Ktoś inny może dość łatwo mówić, ale nie wyraża się dość precyzyjnie. Na przykład yy, sprzedawcy. Czasami znają wiele wyrażeń w obcych językach, yy, z łatwością mówią, można ich zrozumieć, ale mają bardzo ubogie, bardzo małe słownictwo, bardzo wąskie słownictwo. Zatem mamy precyzję, i płynność mówienia Dwa bardzo ważne czyn czynniki w nauce języków obcych Najlepiej oczywiście jeśli te dwa czynniki rozwijamy jednocześnie Czasami udaje się rozwinąć płynne mówienie Mówimy dość łatwo, ale nie rozwijamy się i nie zaczynamy mówić wystarczająco precyzyjnie Mówiąc prościej, często pozostajemy na pewnym średnim poziomie. Możemy trochę mówić, dużo rozumiemy, ale nie rozwijamy się dalej. Właśnie o tym mówi hipoteza zauważania. Ta hipoteza mówi, że jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, to powinieneś zacząć starać się zauważać. Różne rzeczy w języku, którego się uczysz. Powinieneś zauważać to, jak mówisz, jakie błędy robisz, co sprawia ci trudności, jak mówią y, pewne rzeczy Polacy, jeśli akurat uczysz się polskiego. Właśnie to świadome zauważanie według tej hipotezy pomaga w wejściu na kolejny poziom. Na wyższy poziom pomaga świadomie rozwijać się językowo. Myślę, że to tłumaczy dlaczego wiele osób, które uczą się polskiego, które potrafią porozumieć się po polsku, w pewnym momencie zatrzymują się. Oczywiście dotyczy to wszystkich języków, nie tylko polskiego. Jest tak, że gdy potrafimy już mówić, gdy jesteśmy na średnim poziomie, to zatrzymujemy się tu i nie rozwijamy się dalej. Nie przekraczamy pewnego progu i wciąż popełniamy te same błędy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy i nie rozwijamy dalej naszych umiejętności. Kiedyś oglądałem serię Trzech filmów, które zrobił Steve Kaufman Jeden z moich ulubionych mentorów językowych Steve powiedział tam o trzech filarach Trzech najważniejszych rzeczach Podczas nauki języków obcych Trzech rzeczach, o których musimy pamiętać Pierwszy filar to odpowiednie nastawienie Motywacja Drugi to odpowiednio duża ilość spędzonego czasu z nowym językiem. I trzeci filar to właśnie zauważanie. Pewnie niektórzy z Was teraz powiedzą Piotr, ale Ty kiedyś mówiłeś, że mamy się uczyć podświadomie, nie uczyć się list słów, nie uczyć się gramatyki. No, Okej, okay, już wszystko wyjaśniam, spokojnie. Gdy zaczynamy się uczyć nowego języka, gdy nie umiemy nic, to gdy czegoś słuchamy, wtedy wszystko wydaje się jedną wielką, niezrozumiałą papką. Wielką mieszaniną dźwięków i wtedy nic nie zauważamy. Wtedy wszystko jest niezrozumiałe. Naszym zadaniem jest przejść z tego stanu, do stanu, gdy wszystko będziemy rozumieli i będziemy mogli powiedzieć wszystko, co chcemy. To jest ideał. Do tego dążymy. To chcemy osiągnąć. Aby to zrobić, musimy dużo słuchać i dużo czytać. Już o tym mówiłem wiele razy. Dlaczego tak jest? Bo duża ilość czasu spędzona z nowym Językiem powoduje, że właśnie zaczynamy zauważać różne rzeczy Pewne rzeczy powoli stają się dla nas normalne i oczywiste Najpierw wszystko jest niezrozumiałe, ciemne, dziwne Ale po pewnym czasie zaczynamy odróżniać słowa Słuchamy Dobrze jest mieć dostęp do tekstu. Możemy wtedy słuchać i patrzeć w tekst jednocześnie. I powoli zaczynamy odróżniać słowa, zaczynamy zauważać słowa. Niektóre słowa rozumiemy, innych nie rozumiemy, ale rozróżniamy je. Nauka języka jest podobna do układania puzli. Mamy obrazek i szukamy odpowiednich części. Na początku jest bardzo trudno coś zauważyć, ale gdy mamy już ułożoną dużą część obrazka, wtedy o wiele łatwiej zauważyć kolejne puzle, kolejne cząstki i o wiele szybciej posuwa się układanie naszego obrazka. Powoli, powoli budujemy słownictwo, znamy coraz więcej słów i potem przychodzi czas na gramatykę. Jeśli od początku zaczniemy czytać książki do gramatyki, to nic się nie nauczymy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć zasad i wyjątków od tych zasad. Nawet jeśli zrozumiemy te zasady, to nie będziemy mogli ich używać w praktyce. Jeśli chodzi o język polski, to na przykład weźmy pod uwagę przypadki. W języku polskim są przypadki. Czasowniki trzeba odmieniać przez przypadki. Jeśli ktoś anglojęzyczny zaczyna uczyć się polskiego i zacznie od nauki przypadków, to będzie to porażka. Ponieważ ten ktoś nie zna nawet koncepcji przypadków. Nie ma pojęcia, co to jest Natomiast jeśli ktoś zna dużo słów po polsku To nawet jeśli nie zna przypadków I nie wie, co to jest To jest w stanie mniej więcej zrozumieć, co się do niego mówi Bo rozpoznaje słowa Dopiero znając język na pewnym poziomie Możemy zacząć interesować się gramatyką Możemy zacząć uczyć się gramatyki W pewnym momencie sami chcemy poznać pewne zasady Żeby świadomie z nich korzystać Zauważamy więcej im więcej umiemy Zauważamy więcej detali, więcej szczegółów Ponieważ mamy podstawy Już coś wiemy Zatem im więcej umiesz, tym więcej możesz się nauczyć. Właśnie dlatego słuchanie i czytanie jest tak bardzo pomocne. Jeśli dużo słuchamy, to słowa zaczynają się powtarzać. Wyrażenia zaczynają się powtarzać. Struktury gramatyczne zaczynają się powtarzać. A my to zaczynamy zauważać. To dzieje się najpierw nieświadomie, a w końcu świadomie. Muszę wam powiedzieć, że często słucham podcastów po hiszpańsku, spacerując z psem, z jobi. I gdy słucham tej samej rzeczy kilka razy, to czasami zauważam, że to co teraz słyszę, słyszałem już będąc w innym miejscu. Dokładnie pamiętam gdzie byłem, gdy to już słyszałem. Słyszę jakieś zdanie i przypomina mi się, że wczoraj słyszałem to, ale byłem w innym miejscu. To bardzo ciekawe. Jestem ciekawy, czy macie podobne doświadczenia. Ostatnio dostałem list od Barbary, która robi niesamowicie szybkie postępy. Jeszcze pół roku temu pisała do mnie po angielsku, a teraz pisze do mnie całkowicie po polsku. Pochwaliłem Basię za jej szybkie postępy i wtedy ona napisała do mnie tak Dziękuję za miłe słowa Piotr Aby robić szybkie postępy robię tak jak zawsze radzisz Dużo, dużo słuchać Słucham każdego twojego podcastu kilka razy Najpierw słucham ich dwa, trzy razy, aby wszystko zrozumieć Szukam w słowniku słowa, których jeszcze nie znam Za każdym razem słucham podcastów uważniej A potem słucham i powtarzam za tobą Masz rację, to jest naprawdę bardzo skuteczne A dodatkowo treść podcastów również pomaga Ponieważ są tam bardzo ciekawe tematy, które są pomocne również w życiu Zwróćcie uwagę na to jak ważne jest tu zauważanie Basia najpierw słucha dwa, trzy razy Aby wszystko zrozumieć A potem słucha nadal tego samego podcastu Albo tej samej historyjki Jeszcze kilka razy Myślę, że duża ilość słuchania Uwaga i powtórki Powodują, że Basia uczy się tak bardzo szybko na początku dzisiejszego podcastu mówiłem o Robercie, od którego dostałem nagranie po, pols po polsku. Robert, twoje nagranie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zresztą posłuchajcie sami. Nie chcę nic sugerować. Cześć, Piotr. Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko w porządku tam w Warszawie. Mam na imię Robert i mieszkam w Australii. Mieszkam w Melbourne z moją żoną i z naszym małym psem. Moja żona ma na imię Renata i pochodzi z Polski. I oczywiście to dlatego, że bardzo chciałbym mówić po polsku. Ja urodziłem się i wychowałem w Szkocji. I teraz mieszkamy razem w Australii. Pies oczywiście urodził się w Australii. Piesmane imię Maja i ma tylko 6 miesięcy. Od dawna próbuję mówić po polsku, ale poprzednio bez dużo sukcesu. Dość dużo rozumiałem, ale nie mogłem, nie mogłem dużo mówić. Nie mogłem dobrze mówić. I potem znalazłem Ciebie w internecie. I zacząłem słuchać Twoich podcastów. Potem kupiłem Twój kurs 100 historiiek po polsku i trzeba przyznać, że myślę, teraz mówię lepiej po polsku. Po raz pierwszy myślę, że zaczynam mówić po polsku bez zastanawiania się. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo cieszę się z tego. Co ja robię, żeby nauczyć się polskiego? No, pracuję w szpitalu, który znajduje się 20 kilometrów od mojego domu. Każdego dnia, jadąc do pracy samochodem, słucham języka polskiego. To znaczy prawie dwie godziny codziennie słucham języka polskiego. W weekend czasem nawet trochę więcej. Od czasu do czasu też oglądam polskie seriale i filmy w internecie. I, I myślę, że teraz zaczynam mówić po polsku. Też kupiłam Twój kurs Daily Polish Listening i teraz słucham samochodem, jadąc do pracy. Piotr, po, po prostu chciałbym... Ci podziękować. Myślę, że Twoja metoda nauki jest naprawdę niesamowita. Bardzo się cieszę, że teraz słucham Twoich historiek. Tak? A no co jeszcze chciałbym mówić? No chyba, chyba to wszystko na dziś. Po prostu chciałbym Ci podziękować. Dziękuję bardzo wiem, że to jest fantastyczna metoda, nie tylko dla mnie ale ka dla każdego który chce nauczyć się języka polskiego jeszcze raz dziękuję Ci bardzo pozdrawiam serdecznie z Australii i chyba na to wszystko na dziś no to papa. dzięki Robert doskonała robota Serdeczne dzięki za nagranie Muszę wam powiedzieć, że gdy włączyłem to nagranie Pierwszy raz To myślałem, że mówi to Polak Który jako dziecko wyjechał z Polski do Australii I teraz postanowił odświeżyć swój język Ale potem Robert powiedział Że pochodzi ze Szkocji i mieszka w Australii I wtedy jak to się mówi Opadła mi kopara to było wielkie zaskoczenie dla mnie. Wiecie, co to znaczy, gdy opadnie komuś kopara? Gdy ktoś jest bardzo zaskoczony, także stoi z otwartą buzią, to właśnie znaczy, że opadła mu kopara. Wspaniałe nagranie, Robert. Brawo! Kochani, zauważcie, co powiedział Robert. On słucha polskiego codziennie przez dwie godziny a w weekend nawet więcej. Cóż mogę więcej dodać? Właśnie dzięki temu Robert ma wiele powtórek i wiele możliwości zauważania pewnych rzeczy, które potem świadomie i nieświadomie wykorzystuje mówiąc po polsku. Właśnie na tym polega nauka języka obcego. Właśnie w tym jest cała siła. I cała tajemnica. To samo wynika z tego, co napisała do mnie Basia. I to samo wynika z nagrania Roberta. Moi kochani, im więcej słuchamy, tym lepiej uczymy się języka. Zauważamy więcej, więcej rozumiemy. To takie proste. A zarazem tak trudne dla niektórych. Wiele osób nie chcę się z tym pogodzić i wciąż szukają nowych, magicznych metod nauki języków. Ludzie szukają kursów, które nauczą ich mówić w nowym języku w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Szukają niesamowitych, szybkich metod. Myślę, że nie tędy droga utwierdza mnie w tym przekonaniu hipoteza o której Wam dziś opowiedziałem, oraz doświadczenia uczących się Wasze doświadczenia. Osoby, które są najbardziej aktywne, które piszą do mnie, które dużo słuchają, żyją nowym językiem, żyją językiem polskim, te osoby robią niesamowite postępy. Nie mówię, że te postępy są bardzo szybkie. To wymaga czasu. Ale dzieje się to o wiele szybciej niż u osób, które rzadko poświęcają swój czas na słuchanie albo czytanie. Zatem, moi drodzy, moja rada pozostaje niezmienna. Słuchajcie jak najwięcej codziennie. Czego słuchać? Słuchać należy rzeczy dla nas zrozumiałych. Przynajmniej w dużej części zrozumiałych. Jeśli szukacie materiałów do nauki języka polskiego, to oczywiście znajdziecie je na mojej stronie realpolish.pl Znajdziecie tu kursy premium języka polskiego, klub VIP, w którym jest już ponad 150 lekcji oraz podcasty. Wszystko oczywiście ma nagranie oraz tekst do czytania. Kurs dla początkujących, który ma 100 historyjek jest tak zrobiony, że macie tam wiele powtórzeń. Tam są pytania i odpowiedzi. Ja zadaję wam pytanie, bardzo łatwe pytanie, a waszym zadaniem jest na nie odpowiedzieć. Za chwilę słyszycie moją odpowiedź na to pytanie. W ten sposób możecie sprawdzić i uświadomić sobie, zauważyć, czy odpowiadacie dobrze czy źle. Jest tu bardzo dużo powtórek i dlatego ten kurs jest tak dobry i skuteczny. Właśnie tu potwierdza się hipoteza zauważania. Tak mi się wydaje. A jak wam się wydaje? Czy potwierdzacie moje zdanie? Jeśli używaliście 100 Daily Police Stories, czy potwierdzacie moje zdanie? Czy potwierdzacie zdanie Roberta i Basi? Zachęcam do komentowania. Jeśli używaliście tego kursu, to napiszcie swoje zdanie na jego temat. Niech inni dowiedzą się więcej na ten temat. Jestem też ciekaw waszych opinii na temat hipotezy zauważania. Co o niej myślicie? Czy uważacie, że ta hipoteza jest prawdziwa? Czy możecie ją potwierdzić na podstawie własnych doświadczeń? Zapraszam do dyskusji. Moi drodzy, bardzo miło mi się do Was mówiło, ale czas już kończyć. Wszystko musi mieć swój koniec. Zapewniam Was jednak, że to nie ostatni podcast. Wkrótce spotkamy się kolejny raz. A przez ten czas nie zapominajcie słuchać codziennie czegoś po polsku. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję bardzo za dziś. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszam na nasze kolejne spotkania. Zapraszam na stronę realpolish.pl. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.